historyk Władysław Smoleński na przełomie XIX i XX wieku tak pisał o Mieszku I polityką Mieszka kierowała przezorność i przebiegłość hołdował cesarzowi z konieczności porzucił pogaństwo w celu pozbawienia Niemców pretekstu do najazdu Przebywając często na dworze cesarskim, przezornie w sprawy niemieckie wglądał i postępowanie swoje stosował do okoliczności. Z monarchami państw sąsiednich zawiązywał stosunki drogą koalicji. Roztropnością i przebiegłością ocalił Polskę od Zalewu Niemieckiego. Mieszko, pierwszy poświadczony w źródłach przedstawiciel dynastii Piastów, władca Polan, choć ich istnienie kwestionuje profesor Przemysław Urbańczyk. Mieszko uważany za twórcę państwowości polskiej na terenach obecnej Wielkopolski. Zaskakujący jest fakt, że jego postać wyłania się z materiałów źródłowych nagle, jako władca dużego, dobrze zorganizowanego i silnego militarnie państwa. XVI-wieczny kronikarz Marcin Kromer jego imię tłumaczył jako ten, co sobie mieczem sławę zdobędzie. Nie tylko bitwa pod Cedynią dowodzi jego skuteczności. Przez przyjęcie Chrztu w 966 roku, przez Pragę z Rzymu po poślubieniu czeskiej księżniczki Dobrawy wprowadził swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. A przypomina ono obszar dzisiejszej Polski. Niewykluczone, że to z jego inicjatywy rosnące w siłę państwo zyskało nazwę Polska, którą z opisu rozpoznajemy w jego testamencie z 991 roku, testamencie o nazwie Dagome Judex, zachowanym jednak w późniejszej kopii wypisu, pierwszym dokumencie dotyczącym dziejów Polski, akcie oddania pod zwierzchnictwo i opiekę papieża państwa Gnieźnieńskiego.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 Historia Żywa Czy to przypadek, że Mieszko jest pierwszą historyczną postacią i to, że o nim napisano w kilku źródłach, różnych źródłach. Mieliśmy szczęście. Czy Mieszko miał szczęście? Oczywiście można to uznać za przypadek, bo przecież mogło się zdarzyć, że kronikarze prowadzący swoje zapiski w klasztorach na terenie Królestwa Niemieckiego, mogli dostrzec pojawianie się na wschód od Odry państwa o rosnących ambicjach, o rosnących zdolnościach i możliwościach politycznego oporu, czy też nawet ekspansji, jakie budowali już ojciec i dziadek, przynajmniej Mieszka, a więc Leszek i Siemomysł, Ale nie zapisali, nie mamy tych imion zapisanych gdzie indziej niż tylko u nadwornego kronikarza Bolesława Krzywoustego, anonima zwanego Galem. Te imiona rodziców, a raczej ojca i dziadka mieszkowego pojawiają się w oficjalnej genealogii władcy, jaką sporządził na zlecenie jego potomka Bolesława Krzywołustego, sprowadzony z południa kronikarz, anonim zwany Galem. Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że to, iż imię Mieszka pojawia się w kronikach Windukinda z Korbei, jednego z wielkich klasztorów na terenie Królestwa Niemieckiego, czy następnie późniejszej wspaniałej kronice Titmara, innego niemieckiego duchownego zainteresowanego utrwalaniem dokonujących się na jego oczach dziejów. To nie był przypadek dlatego, że Mieszko po prostu Nagle niejako wszedł w bardzo wyraźną interakcję, w relacje i militarne, i polityczne, i duchowe z światem germańskim, z Królestwem Niemieckim, z jego saskimi marchiami tworzonymi na wschodzie Królestwa Niemieckiego, że Mieszko łączy się i dynastycznie, i politycznie w koalicji, o których wspomniała pani redaktor na początku, cytując słowa historyka sprzed stu lat, koligacje i koalicje nie tylko zresztą z książętami saskimi, z dworem cesarskim, ale także z władcą Czech czy prawdopodobnie być może z władcą Węgier, a na pewno z możnymi rodami węgierskimi, gdzie szuka drugiej zresztą żony dla swojego pierworodnego syna Bolesława nazwanego później Chrobry. A więc Mieszko wchodzi swoimi działaniami w obszar oczywistego już zainteresowania tych, którzy zapisują historię Królestwa Niemieckiego, którzy interesują się także sąsiednim istniejącym od co najmniej początku wieku X księstwem czeskim, których interesuje także władztwo węgierskie, niepokojące swoimi potężnymi najazdami ziemie niemieckie w wieku X. Oczywiście z drugiej strony także kronikarze russcy będą później zapisywali pierwsze kontakty tworzącego się państwa Polan z państwem ruskim, państwem kijowskim, także datując te konfliktowe kontakty właśnie na okres panowania Mieszka I. W ten sposób dowiadujemy się, jaką granicę miało państwo na wschodzie. Mieszko przejął władzę około 960 roku, pięć lat później ożenił się z księżniczką czeską Dobrawą, a w 966 roku przyjął wraz z najbliższym otoczeniem chrzest. To jest ten fundament, krok założycielski państwa polskiego. Piękne dwa zdania, 965, Dobrawka przybywa do Mieszka, 966, Mieszko, książe Polski, Został ochrzczony, przepisywane słowa w początku wieku XII z rocznika kapituły krakowskiej dawnego prowadzonego przez Jordana biskupa Piastowskiego Państwa od 968 roku. To bardzo ważny zapis. Tak bardzo ważny i oczywiście zapis, który stał się w pewnym sensie kanonicznym dla naszego rozumienia początku tych pisanych dziejów Polski, bo powszechnie zgadzamy się, że w 966 roku Dokonał się ten przełomowy akt chrztu księcia Polan, Mieszka, a wraz z tym wprowadzenie całego jego państwa, kolejnych pokoleń tworzących to państwo w krąg cywilizacji chrześcijańskiej, wspólnoty europejskiej, a więc data chrztu przedstawiona w tej zapisce. Wydawała nam się przynajmniej do niedawna oczywistą cezurą dzielącą epokę przedhistoryczną od epoki historycznej naszych dziejów. Oczywiście Mieszko pojawia się jeszcze wcześniej w zapisie kronikarskim w momencie kiedy odnotowana jest, niestety to mniej efektowny początek byłby naszych dziejów pisanych, klęska. Klęska militarna z 963 roku, kiedy w walce z Wichmanem Mieszko przegrywa i ów samozwańczy pochodzenia Saskiego, przywódca Słowian Połapskich, Wieletów, Wichman, pokonuje Polan w 963 roku zabijając nieznanego z imienia brata Mieszka. Ta zapiska pokazuje coś także bardzo ważnego, o czym też trzeba pamiętać. Moment zagrożenia, w którym pojawia się nazwisko czy imię niemieckiego, można tak powiedzieć, czy saskiego, bądźmy bardziej precyzyjni, Wataszki, który staje na czele nie zjednoczonych sił Królestwa Niemieckiego atakujących państwo Polan, ale na czele przedpaństwowej organizacji Słowian zachodnich, północno-zachodnich sąsiadów państwa Polan, żyjących na tym terenie, gdzie dzisiaj północno-wschodnie Niemcy, gdzie dawniej obszary NRD rozciągające się na północ od Berlina, i to właśnie starcie jest pierwszym bezpośrednio odnotowanym zagrożeniem dla państwa Polan. Państwo Polan musiało z nimi rywalizować w walce o umocnienie położenia nad Odrą, nad Wartą, w umocnieniu pozycji wyjściowych do ekspansji w kierunku morza, w kierunku Pomorza Zachodniego, Wyspy Wolin, Szczecina. A więc tutaj mamy zarys konfliktu geopolitycznego, z którym państwo mieszka, musiało się mierzyć i na który odpowiedzią, jak znów można to wywnioskować z cytatu, od którego zaczęła pani redaktor naszą rozmowę, ciągnie się argumentacja na rzecz chrztu. Warto się ochrzcić, by zyskać polityczne wzmocnienie wobec tego zagrożenia, które idzie stamtąd od pogan słowiańskich, których wykorzystuje do swoich akcji Saski, Wataszka, Wichmann. Oczywiście skoro pojawia się Wichmann, to znaczy pojawia się także zagrożenie ekspansją bezpośrednio Królestwa Niemieckiego i jego marchii wschodniej, potężnej organizacji polityczno-militarnej, którą doprowadził do szczytu potęgi Margrabia Geron. To był obszar obejmujący dwie trzecie dawnego NRD, wielkiej jeszcze połączonej Marchii Wschodniej pod panowaniem Margrabiego Gerona i jej ekspansja w kierunku ziem słowiańskich, nie tylko tych na północy w kierunku Wieletów, Obodrzyców ale w kierunku właśnie na wschód od Odry, gdzie tworzyło się państwo Mieszka była czymś, co także Mieszko musiał brać pod uwagę, że ta potęga może stać się groźna, bo za nią stoi potęga całego cesarstwa właśnie odnowionego przez Ottona i wobec takiej potęgi, no, trzeba się zastanowić, co robić. Podkreślił pan profesor przed chwilą, że Mieszko w latach 60. X wieku musiał zdecydować, co robić, czy walczyć o obronę prasłowiańskiej wiary z potęgą odnowionego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Prawdopodobnie opór byłby beznadziejny, czy może wykorzystać podziały między pogaństwem Słowian północno-zachodnich, a niesioną przez saską marchię chrystianizacją. I rozbić sojusz dwóch wrogów, którzy stykali się z państwem Mieszka od Zachodu. Czy można to nazwać bardzo, bardzo trudnym wyzwaniem dla księcia i czy jedynym? Na południu jeszcze w dodatku, także wymieniane już w tej naszej rozmowie, bardzo ważne sąsiedztwo księstwa czeskiego. Czesi panują niewątpliwie na ziemiach śląskich w tym czasie. Albo ziemię te tworzą swoistą strefę buforową pod przewagą wyraźną wpływów czeskich, albo są bezpośrednio częścią panowania potężnego władcy czeskiego, księcia Bolesława. Nacisk od tej południowej strony także jest rzecz jasna niebezpieczny dla e, Mieszka, zwłaszcza, że książe Bolesław, Czechy są już krajem ochrzczonym, są już krajem, który może ewentualnie w sojuszu z królestwem niemieckim atakować państwo Polan, a może także wybierając z kolei sojusz z poganami z północy, z wieletami i z dwóch stron wziąć w kleszcze państwo Polan. Chrzest był niewątpliwie politycznie umotywowaną decyzją. Chrzest przez Pragę z Rzymu pozwolił zawrzeć Mieszkowi nierówne przymierze z cesarzem Ottonem I i szorstką swego rodzaju polityczną przyjaźń. Ottonowi chyba pierwszemu nie chodziło o to, aby ten chrzest z Rzymu szedł przez Pragę. W tym, co tkwi w naszej wyobraźni historycznej przez pokolenia, a więc w tej wizji ominięcia Królestwa Niemieckiego przez Pragę w poszukiwaniu źródeł chrztu Polski jest jednak pewien mit. Pamiętajmy, że Praga nie dysponowała żadnym legalnym źródłem, które pozwoliłoby ościć Polskę. Nie było po prostu biskupstwa w Pradze. W tym momencie, czyli w roku 966, Praga podlegała biskupstwu w Ratyzbonie, na terenie Bawarii. Notabene temu samemu biskupstwu, z którego 10 wieków później wyjdzie pomocnik i następca Jana Pawła II, biskup Józef Ratzinger. Ta wizja wyboru była oczywiście umotywowana XIX-wiecznym spojrzeniem na konflikt polsko-niemiecki, w którym każde skojarzenie z niemieckością musiało być widziane jako złe, niegodne dla polskiej dążności do niepodległości od potężnego niemieckiego sąsiada. W istocie wszelkie analogie z XIX wiekiem czy z XX wiekiem z relacjami etnicznymi, geopolitycznymi, znanymi z czasów Bismarcka czy tym bardziej Hitlera zawodzą, gdy mowa o wieku X. Oczywiście istniało królestwo niemieckie, istniały apetyty saskich, margrabiów, którzy chcieli poszerzać swoje panowanie i którzy czuli się, źródła to potwierdzają, absolutnie predestynowani do tego, by panować nad Słowianami. Ta pycha, Inna ta alemanika superbia, jak to opisze czeski kronikarz, też świadek tych czasów, kosmas, była zjawiskiem odczuwanym wtedy przez właśnie słowiańskich sąsiadów, saskich zdobywców i misjonarzy. A więc jakieś napięcie tu występowało, ale nie była to zorganizowana akcja podboju niemieckiego, który chce wydzierać ziemię słowianą, bo jednocześnie przecież bardzo ważny był motyw służby kościołowi. Chrystusowi. Mnisi, którzy szli tutaj na ziemię słowiańskie niekoniecznie byli Sasami czy Niemcami, to pojęcie tożsamości narodowej niemieckiej na pewno nie było wykształcone w wieku X w taki sposób jak w wieku XIX, ale często mogli to być mnisi irlandcy, mogli to być mnisi z Italii, tych było szczególnie tutaj wielu, a mogli być mnisi oczywiście także z ochrzczonych wcześniej krajów słowiańskich jak z Czech. To, co zawdzięczamy dynastycznemu małżeństwu Mieszka z córką księcia Czech, Dobrawą, to szybka decyzja nadająca Polsce biskupstwo już w roku 968. Siostra Dobrawy, Mlada, była bowiem bardzo wpływową ksienią jednego z klasztorów rzymskich i mogła przyspieszyć w stolicy papiestwa decyzję o nadaniu państwu Polan biskupstwa, co było bardzo ważne, bardzo wzmacniało suwerenność tego państwa, bo uniezależniało od organizacji kościelnej właśnie tworzonej wtedy na terenie władztwa Sasów, czyli Magdeburgu. Czechy dopiero pięć lat później uzyskają własne biskupstwo w 973 roku w Pradze, a więc ten awans dokonuje się błyskawicznie bardzo skutecznie, ale nie jest to awans dokonany przez jakiś polsko-czeski sojusz przeciwko Niemcom. To jest oczywiście anachroniczne spojrzenie z punktu widzenia doświadczeń, jeszcze raz to powtórzę, XIX czy XX wiecznych, ale była to raczej bardzo płynna gra kombinacji politycznych, w których raz Czechy, Praga występują w roli sojusznika, mieszka, to znów są zagrożeniem i wrogiem. Pamiętajmy, że zasadniczy konflikt, który między Polanami, czy państwem Mieszka, a księstwem czeskim występuje terytorialny konflikt, to jest konflikt o Śląsk i o Małopolskę, które są w czasach ślubu Mieszka z Dobrawą w rękach czeskich, a nie w rękach Mieszka. To wszystko komplikuje ten obraz, który znamy z takiego schematu, że oto przychodzi do nas chrzest z Czech, z Czechami się kochamy, a nie lubimy Niemców a jeszcze dodajmy do tego bardzo ciekawą propozycję korekty tego obrazu, jaką zaproponował ostatnio historyk poznański, znakomity także mediewista profesor Tomasz Jurek, który zaproponował zmianę daty chrztu Polski. Uznał, iż najprawdopodobniejszy termin chrztu to rok 965, notabene Jan Długosz w swojej wielkiej kronice naszych dziejów, właśnie rok 965 podaje jako rok sztupolski, Polski. Natomiast Tomasz Jurek argumentuje w ten sposób, że w 965 roku odbywał się zjazd w Kwedlinburgu, jednej z ulubionych, przenośnych stolic cesarza Ottona, a chrzest tak ważnego i widocznego już z perspektywy królestwa niemieckiego sąsiada jak Mieszko, nie mógł się zdaniem historyka z Poznania odbyć bez udziału cesarza Ottona I. I że zatem w Kwedlinburgu w roku 965 w obecności Ottona najprawdopodobniej ten akt chrztu mógł się już dokonać. Albo drugie miejsce wskazuje Tomasz Jurek, Magdeburg rok 966, a więc rok byłby ten sam, ale miejsce inne niż sobie wyobrażamy, nie Gniezno, nie Poznań, jakieś inne miejsce na terenie Polski, ani nie Praga. Mówię o Kwerlinburgu i Magdeburgu nie dlatego, żeby przyznać rację koncepcji profesora Jurka, bo nie jest w pełni przekonujące, ale po to byśmy zobaczyli te początki panowania Mieszka I przez pryzmat zachowanych śladów historycznych. W Polsce niestety mamy ich bardzo niewiele. Zostały one zniszczone poprzez straszliwy najazd czeski w roku 1038 Brzetysława, który zniszczył i nekropolię pierwszych władców polskich w Gnieźnie i w Poznaniu i ogromną większość śladów materialnych początków państwa polskiego. Tymczasem właśnie w Kwedlinburgu, gdzie kilkakrotnie Mieszko pierwszy, był, na pewno wiemy to z późniejszych źródeł, z jego kolejnych wizyt u Ottona II już, syna Ottona I, następnego cesarza. Tam właśnie możemy zobaczyć te mury, które widziały Mieszka I. Możemy dotknąć niemal tej historii, którą opowiadamy teraz. Dla mnie ogromnym wzruszeniem była wizyta położonym tuż pod Kwedlinburgiem w kościele świętego Cyriaka w Gernrode. Wspaniała romańska bazylika, gdzie spoczywają prochy. Jest piękny grobowiec Margrabiego Gerona, tego no, złowrogiego z naszego punktu widzenia prześladowcy państwa Mieszka. Można obok w Kwedlinburgu zobaczyć we wspaniałym opactwie ślady Palacjum Cesarskiego i kaplicy, gdzie niewątpliwie Mieszko bywał. I można w Magdeburgu zobaczyć w Wielkiej Katedrze, której kształt obecny oczywiście jest już późniejszy, z XIII wieku, ale można zobaczyć początki szlaku od tona III, wnuka cesarza. Tego wnuka, który rusza właśnie z Magdeburga w pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha do Gniezna w roku tysięcznym. Jest to zaznaczone w tej wspaniałej katedrze, że tam się zaczyna ten szlak, piękny szlak przyjaźni między cesarzem, a władcą Polski, następnym Bolesławem Chodem. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza, orszaki, dworaki, szupa, wich orszaki, dworaki, szupa. To żeś ty zamatnia, kamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór. Orszaki, dworaki, szum. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Dużo mówimy o chrzcie w 966 lub też, jak chce, jeden z historyków w 965, ale ta historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Jeżeli prawdziwe są dowody archeologiczne, to misja cyr Mnicha, wysłannika władcy bizantyjskiego, mogła chrystianizację w obrządku wschodnim rozpocząć. Tak się jednak nie stało, ale i te historie trzeba przywołać. Na pewno trzeba przypomnieć, że chrześcijaństwo docierało na ziemię, które dzisiaj bezdyskusyjnie nazywamy polskimi, przed chrztem mieszka. Jednoznacznie to dokumentuje zapis mówiący o podboju państwa Wiślan z siedzibą w dzisiejszym Krakowie, gdzie siłą zmuszony został przez przedstawicieli państwa wielkomorawskiego, a potem czeskiego najprawdopodobniej ów lokalny władca do przyjęcia chrześcijaństwa, czy w każdym razie do uznania zwierzchności południowych sąsiadów. To nam przypomina o tym, że chrześcijaństwo mogło docierać na ziemię polskie z krajów, gdzie zostało już przyjęte, a na teren państwa wielkomorawskiego docierała misja dwóch braci, Cyryla i Metodego. Następnie już na początku X wieku chrześcijaństwo wchodzi i umacnia się na terenie księstwa czeskiego. Stąd wpływy chrześcijańskie nie tylko mogły, ale musiały penetrować na północ od Karpat, bo wraz ze zwierzchnictwem politycznym, które księstwo wielkomorawskie, a później czeskie narzuciło na teren dzisiejszej Małopolski i Śląska, musiały iść także wpływy chrześcijańskie. Czy liturgia bizantyńska, wschodnia zakorzeniła się tutaj głębiej, czy miała jakieś szersze wpływy wyeliminowane następnie przemocą przez wpływy łacińskie? To jest teoria, powiedziałbym, bardzo przesadzona, Politycznie stworzona w wieku XIX na zlecenie cara Mikołaja I, który jako jednocześnie władca i to dość surowy dużej części ziem polskich, ten, który stłumił powstanie listopadowe przecież, chciał niejako wywieźć swoje prawa do panowania na tym obszarze przez stworzenie takiej właśnie, Opowieści historycznej, że prawosławie tutaj było ważniejsze, wcześniejsze od katolicyzmu, od tej religii zachodniej, której Polacy niepotrzebnie kurczowo się trzymają. No i znalazł historyków, którzy gotowi byli konstruować tego rodzaju wizje oparte na bardzo słabych fundamentach źródłowych by wskazywały, iż na ten teren, czyli na teren dzisiejszej Wielkopolski, docierało przed chrześcijaństwem w obrządku łacińskim jakiekolwiek inne chrześcijaństwo. A więc Mieszko wybierał niewątpliwie chrześcijaństwo łacińskie ze źródła bijącego nad Tybrem z Rzymu. Wróćmy do relacji mieszka z Ottonem I, cesarzem Królestwa Niemieckiego i do relacji z panami saskimi. Panowie sascy walczą z księciem Słowian, jego państwem. Reaguje na to Otton I, gdy w 972 roku margrabia Łżycki Chodon z nieznanego powodu uderzył na Mieszka i poniósł klęskę pod Cedynią. Cesarz Otton pierwszy zmusił Mieszka, by przysłał mu swego syna Bolesława jako zakładnika. Oryginalny sposób podporządkowania sobie kogoś, kto uciekł tym chrztem w 966 roku spod skrzydeł Cesarstwa czy Królestwa Niemieckiego. Zwróćmy może uwagę rzeczywiście na fenomenalną zręczność, z jaką Mieszko zmieniał przymierza i potrafił każde z nich wykorzystywać dla poszerzenia swojego państwa. Zanim była Cedynia, zanim był rok 972, 973, o którym wspomniała pani redaktor, był rok 967, a więc po Chrzcie Polski, kiedy Mieszko występuje już w sojuszu z księciem czeskim Bolesławem, jest w stanie pobić tym razem skutecznie swojego wcześniej zwycięskiego rywala Wichmana, występując pod sztandarem już chrześcijańskim. To właśnie jest pierwsze zwycięstwo, można tak powiedzieć, oręża polskiego wrzesień 1967 roku, w którym Mieszko rozbija, korzystając z poparcia księcia Czech i korzystając z faktu, że nie jest już przeciwko Królestwu Niemieckiemu, ale jest przeciwko Wataszce Saskiemu, który stoi na czele pogan, Słowian z północnego zachodu przeciwko Wichmanowi, który cztery lata wcześniej pobił Mieszka. Teraz Wichman ginie w walce z oddziałami Mieszka, już chrześcijańskiego księcia. Wichman był krewnym cesarza Ottona I i poprosił, umierając Mieszka, by ten przekazał jego miecz cesarzowi, a więc rodzinie. I ten rycerski gest potwierdza rolę Mieszka I nazywaną w kronikach niemieckich ówczesnego czasu rolą przyjaciela cesarskiego, Amicus Imperatoris. A więc ten książek, który jeszcze cztery lata wcześniej był no, w pewnym sensie niemal nikim, jest już nazywany przyjacielem cesarskim, jest zapraszany na zjazdy do Kwedlinburga, Magdeburga, do innych miejsc, gdzie cesarz przebywa w czasie swoich wizyt na wschodnich kresach swojego imperium. Potrafi Mieszko także uzyskać coś więcej niż tylko próżną chwałę tytułu przyjaciela cesarskiego, bo wykorzystuje od razu tę nową swoją sytuację geopolityczną do rozwinięcia ekspansji na Pomorze Zachodniej. Właśnie lata 967-70 to jest czas, kiedy umacnia się panowanie mieszka nad Dolną Odrą. Cedynia tam właśnie położona jest świadkiem czy miejscem, gdzie zadaje klęskę mieszko. Margrabiemu Hodonowi, już po podziale tej wielkiej marchii Gerona na kilka mniejszych marchii, Hodon kierujący północnym fragmentem marchii, z nieznanych nam przyczyn zaatakował państwo Mieszka i został pobity. Nie prowokuje to wcale jakiegoś konfliktu wojny z Królestwem Niemieckim, ale cesarz występuje w roli rozjemcy. Nie ma żadnego podboju ziem polskich przez Królestwo Niemieckie, tylko Mieszko potrafi zawrzeć porozumienie z władcą królestwa niemieckiego, z cesarzem w jednej osobie, czyli z Ottonem I. Ale Otton umiera. Wtedy już sędziwy cesarz. Mieszko natychmiast wykorzystuje ten moment do poluzowania owej przyjaźni, która nie jest może szorstką, ale na pewno jest nierównoprawną. Cesarz dominuje w tym układzie przyjaźni, w cudzysłowie, czy bez. A więc skoro cesarz umiera i zaczyna się walka o tron cesarski, Mieszko popiera od razu rywala, syna Ottona I, Ottona II, by osłabić to sąsiedztwo niemieckie, wzmocnić siebie w grze politycznej środkowo-wschodnioeuropejskiej. W momencie, kiedy następuje kolejne przesilenie na tronie niemieckim, Mieszko wykorzystuje to, kiedy Tona II po dziesięcioletnim panowaniu umiera, Mieszko znów popiera na chwilę tylko przeciwnika legalnego spadkobiercy, Jotona III, stawia na wojnę domową w Królestwie Niemieckim, ale po to, by dokończyć dzieła w pewnym sensie najważniejszego politycznie karierze, a mianowicie podboju Śląska i Małopolski. Tutaj rywalem był książę czeski, nie Niemcy. I to właśnie sytuacja, w której książę czeski dłużej pozostał przeciwnikiem legalnej władzy w Królestwie Niemieckim. Mieszko szybko się wycofał z tej postawy, a książę czeski nadal występował przeciwko legalnej władzy w Królestwie Małoletniego Ottona III i cesarzową Teofano. Wtedy Mieszko otrzymuje posiłki Królestwa Niemieckiego przy pomocy których uzyskuje Śląsk i Małopolskę dla swojego państwa. No, napisałem w pierwszym tomie swoich dziejów takie zdanie, jeżeli to nie jest majstersztyk dyplomatyczny, to co nim jest? Przy pomocy Królestwa Niemieckiego Polska zdobywa Śląsk i Małopolskę na księstwie czeskim. Trudno wyobrazić sobie bardziej błyskotliwą akcję dyplomatyczną, militarną, której przy poparciu Niemiec, można tak w skrócie powiedzieć, Polska zdobywa Śląsk. Nazwał pan profesor błyskotliwą zagrywkę dyplomatyczno-militarną Mieszka, który zdobywa Śląsk dzięki poparciu Królestwa Niemieckiego. Bardzo sprytna ta mieszkowa polityka zagraniczna, Króla Słowian Północy, jak nazwał go Ibrahim ibn Jakub, przebywający na terenie ziem polskich w latach 965-966, żydowski handlarz i uczony oraz wywiadowca kalifa. Mówimy o królestwie niemieckim, o królestwie czeskim, a jak realne było zagrożenie ze strony innych naszych sąsiadów? Tych potencjalnych i realnych zagrożeń dla Władztwa Mieszkowego było więcej, bo na północy, gdzie przecież rozwinął skuteczną ekspansję Mieszko w kierunku Pomorza Zachodniego, w kierunku Bałtyku po prostu, rywalem była nie tylko marchia Chodona, marchia Łużycka, czy Słowianie Połapscy, ale było także państwo duńskie. Pod wodzą Haralda Sinozembego, później jego syna Svena Widłobrodego, miało ambicje kontrolowania zachodniego akwenu Morza Bałtyckiego i przede wszystkim terenu ujścia Odry z wyspą Woliń ze Szczecinem. I tutaj z kolei następny ruch dyplomatyczny, znakomity ruch dyplomatyczny mieszka. Swoją córkę Świętosławę wydaje za mąż za władcę Szwecji, księcia Eryka bo Szwecja rywalizuje z Danią, zyskuje szwedzkiego sojusznika w walce o panowanie nad Pomorzem Zachodnim. Mieszko rzeczywiście doskonale prowadzi politykę dynastyczną, także swojego pierworodnego syna z pierwszego legalnego małżeństwa z Dąbrówką, czy Dobrawą poprawnie powinniśmy ją nazywać, to jest Bolesława Chrobrego, żeni z Węgierką, Wcześniej szukając zabezpieczenia od strony margrabiów wschodnich terenów Królestwa Niemieckiego, żeni Bolesława Chrobrego z córką jednego z margrabiów. To wszystko ma swoje cele polityczne. Albo osaczenia Czech przez małżeństwo z Węgierką, albo zabezpieczenia tych relacji na terenach saskich Możno władców Mieszko prowadzi tę grę w taki sposób, która pozwala mu nieustannie niemal poszerzać teren swojego państwa, dołączyć około 981 roku, a najpóźniej 990 Śląski Małopolskę. I wtedy właśnie następuje zetknięcie państwa mieszka z władztwem ruskim księcia Kijowskiego i pierwsza odnotowana data w historii stosunków polsko-ruskich, której w 981 roku Włodzimierz, ruski książę, zabiera lachom Grody Czerwieńskie zabiera ten obszar w okolicach Przemyśla. Nie wiadomo, czy już w 981 roku państwo mieszka tam sięgało. Na pewno natomiast w roku 990 do tych granic ustanowionych przemocą przez ekspansję państwa ruskiego mieszko dochodzi gdzieś w okolice Sanu. A więc... To jest już moment, rok 990, kiedy państwo, które tworzy Mieszko, którego nazwa nie jest przecież jeszcze przesądzona, nazywa się ten kraj krajem Licikawiki, a więc krajem Lechitów może, nazywa się państwem Mieszka, nazywa się państwem Gnieźnieńskim w ówczesnych dokumentach dopiero w roku tysięcznym, a więc już po śmierci Mieszka pojawi się nazwa Polonia w zapisie żywota Świętego Wojciecha tworzonym w Rzymie właśnie w tysięcznym roku. To państwo, które Mieszko tworzy, przybiera już kształt terytorialny w ostatnich latach jego panowania, bliski temu, jaki znamy z dzisiejszej mapy. I to jest niesamowity sukces przecież niedługiego, raptem około 30-letniego panowania władcy, który zaczynał od panowania nad wschodnią Wielkopolską, Kujawami, być może jakiś przyczółek władztwa na Mazowszu, a kończył swoje panowanie mając nie tylko całą Wielkopolskę, Kujawy, ziemię sieradzką i łęczycką, ale także Śląsk, dużą część Małopolski, zapewne Sandomierzem i Krakowem, Pomorze Zachodnie i dużą część prawdopodobnie Wielkopolski pod swoim panowaniem, a więc co najmniej dwie trzecie, a może nawet cztery piąte dzisiejszego terenu Polski były już połączone pod berłem energicznego, przebiegłego, fantastycznie zdolnego do adaptacji do zmieniających się warunków księcia polskiego. Dagome sędzia i Ote seniorka i synowie ich Misja i Lambert nadali świętemu Piotrowi jeden gród w całości zwany Schinesge ze wszystkimi jego przynależnościami w obrębie tych granic tak jak zaczyna się z jednego boku długie morze, Longum Mare, granicą Prus, aż do miejsca, które nazywa się Ruś i granicą Rusi ciągnąć aż do Krakowa, Krakkoa i od samego Krakowa aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemura i od samej Alemura aż do granicy Milczan, Uskwein, Terra Milce i od granicy Milczan prosto w kierunku Odry, i stąd prowadząc wzdłuż rzeki Odry aż do wymienionego miasta z Chineska. Mieszko zmarł podobno 25 maja w 992 roku i według słów biskupa Titmara umarł sędziwy wiekiem i gorączką zmożony, a więc zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Ale zanim mieszko zmarł, powstał testament Dagome Judex, w którym to w dokumencie oddawał swoje państwo pod opiekę papieża i opisał jego. Granice. Czy wskazał swojego następcę, którym miałby być być może Bolesław Chrobry, pierworodny, który już wtedy miał zarządzać Krakowem z nadania Mieszka? W świetle tego dokumentu, który znamy z odpisu późniejszego o kilka pokoleń, ale niewątpliwie jednego z najstarszych i najważniejszych dokumentów opisujących państwo tworzone przez Mieszka, od pierwszych słów tego dokumentu wadliwie zapewne przepisanych, znanego jako Dagome Judex, czyli sędzia Dago czy Dagome. Prawdopodobnie mogło to być zniekształcone Ego Mesco czyli ja książę Mieszko. No, niezależnie od tego, do jakiego ostatecznie werdyktu dojdą historycy zajmujący się tym dokumentem, nikt nie kwestionuje jego autentyczności. Spór dotyczy nie tylko pierwszych słów, nazwy tego tajemniczego dokumentu, ale także jego pełnego sensu. Wydaje się jednak, że przekonuje ta interpretacja, która mówi o tym, że mieszkowi zależało na zabezpieczeniu większości swojego państwa, i tak ono jest właśnie opisane, sięgając od Pomorza Zachodniego aż po tajemnicze miasto Ale Mure, które być może oznaczać ołomuniec na terenie dzisiejszych moraw i obejmujące w owym państwie gnieźnieńskim, jak ono jest w owym dokumencie opisywane, większość ziem, o których mówiliśmy przedtem, zjednoczonych czy połączonych przez Mieszka. Niejasno jest określone to, czy właśnie Kraków, Małopolska są wewnątrz tego państwa, które chce zabezpieczyć, oddając je pod opiekę papieżowi, bo taka była istota tego dokumentu, prawna oddanie pod opiekę czy też jest to jakby dzielnica wyodrębniona, pozostawiona na zewnątrz, być może właśnie dla Bolesława Chrobrego. Na pewno, albo niemal na pewno można stwierdzić, że większość obszaru, który opisany jest w dokumencie, Mieszko chciał zabezpieczyć dla swoich dzieci z drugiego małżeństwa, z Odą, po śmierci Dobrawy. Z tego małżeństwa doczekał się kolejnych potomków Mieszko i dla nich a nie dla Bolesława Chrobrego, chciał przekazać większość terenu stworzonego przez siebie państwa. Bolesław Chrobry jako pierworodny nie chciał dzielić się dziedzictwem po swoim ojcu i dlatego on ten testament podepcze. Ale na pewno nie on był spadkobiercą, któremu chciał przekazać Mieszko I swoje dziedzictwo. W większości pragnął je zachować dla dzieci swojej drugiej żony Ody. Była to audycja Historia Żywa. Za tydzień udamy się w historyczną podróż do czasów Polski Bolesława Chrobrego, syna Mieszka I. Zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka oraz w bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21 w programie pierwszym Polskiego Radia. Dorota Truszczak, także zapraszam.